Nie będziesz go zrobił. 224 jak tam nie ma. Mm? 21 i 22. Dwie zwrotki. 224. 224. Tak, 224. Pierwszą i drugą zwrotkę. Oh, so... What? <laughs> Proszę bardzo, proszę. To rozważamy nadal list do Tytusa, nie? W tym... Do mikrofonu. Aha, troszeczkę, tak? W tych wierszach od 1 do 5, reasumując to wszystko, to widzimy, jak apostołowi Pawłowi zależało na harmonii w zgromadzeniu, na tym pokoju, o którym dzisiaj też brat czytał z pierwszego listu do Koryntian z 14 rozdziału, że Bóg jest Bogiem nie nieporządku, tylko Bogiem pokoju. Czyli to wszystko, co tutaj jest podane przez apostoła Pawła do Tytusa, ma się dziać w sensie porządnie, żeby nie wywołało to czasem niepokoju wśród wierzących. I dlatego my wiemy ze własnego doświadczenia, że pewne polecenia czy zalecenia ze Słowa Bożego nie zawsze idziemy za tym. My może wysłuchamy to słowo, ale też w życie praktyczne, w nasze osobiste życie nie wcielamy to. I czasem y, pewne rzeczy, w y, rzeczach robimy troszeczkę tą ulgę, pozwalamy sobie, no, temu ciału oczywiście. A tu chodzi o to, żeby, powiedzmy, tak jak ta niewiasta przy studni Jakuba, która rozmawiała z Panem Jezusem i y, dziwiła się, że on jako Żyd y, prosi ją o wodę, prawda? A on powiedział jej, że on ma lepszą wodę która będzie z niej wypływać ta woda. Ewangelia Jana czwarty rozdział. I ta kobieta dziwiła się i mówi, przecież e, ty nie masz żadnej studni, a tu studnia jest taka głęboka, że trzeba, trzeba sięgnąć dość głęboko, żeby taką wodę normalną wyciągnąć. Ale Pan Jezus powiedział, to nie jest ta woda, tylko to, co ja ci to daję. To będziesz ty też e, e, z tą znajomością opływała na zewnątrz. I ja myślę też, że tu chodzi o to, żebyśmy my wszyscy Obstarzy albo młodzi Też w swoim wolnym czasie Zajmowali się tym słowem Ja powiem kiedyś jako młody człowiek To tak sobie to lekceważyłem No słuchałem starszych braci Przyjmowałem to co mówili Ale sam nie czytałem tego Nie studiowałem Później, jak troszeczkę tą odpowiedzialność, jak to się mówi w cudzysłowie, chciałem wziąć na siebie, to stwierdziłem też, że mam braki z tego Słowa Bożego. Że mogę coś powiedzieć, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym. I z mojego zachowania, i z mojego życia. Więc widzimy tutaj, jak to jest ważne, abyśmy my to Słowo Boże w nasze życie osobiste stosowali. I naprawdę ci, tu nie chodzi o to, o tych, których apostoł Paweł ustanowił na starszymi w zgromadzeniu, bo wtedy były te czasy, co mogli. Dzisiaj nie mamy. Mamy tylko ten tak zwany urząd, jak to niektórzy bracia mówią. Urząd, który może ktoś spełniać, ale to musi mieć dobrą opinię zewnątrz i wewnątrz. Więc dzisiaj to nie jest łatwo, ale samo to słowo wskazuje nam, jak mamy też być tym pokojem, tą zgodnością, tą miłością w tym zgromadzeniu i jak mamy sami, osobiście ja nie mam patrzeć na innych, jak ja mam to żyć. Nie mogę oczekiwać miłości od kogoś, której tej miłości ja mu nie daję. Chyba to rozumiemy. Jak ja nie potrafię komuś dać miłości tej chrystusowej, bo miłość Boża przewyższa wszelki rozum, to nie mogę oczekiwać, że ten brat czy siostra mnie też tą miłością darzy. Tu nie chodzi o sympatię. Tu chodzi o pewne rzeczy, które są w pierwszym liście Jana opisane, jeśli chodzi o tą miłość Bożą. I dlatego też jesteśmy przez to zdolni nasze dzieci wychowywać, młodzież, być pomo pomocą i tak dalej. I wtedy Y, zrozumiał i, i powiedzmy list do Efezjan mówi wyraźnie w innym odwrotnym kontekście, bo mówi o miłujcie swoje żony, potem y, ojcowie miłujcie swoje dzieci i dzieci miłujcie rodziców albo bądźcie posłuszni. Także widzimy wiele y, y, cech podobnych znajdujemy tutaj y, w tym liście w odwrotnym kierunku, bo jak już było tu wspomniane, to świadectwo naturalnie wychodzi od nas i chcemy też faktycznie być innym pomocą, nie utrudnieniem i dlatego y, umiłowanie mamy wielką i ja tak samo, mamy wielką odpowiedzialność w jaki sposób my to życie chrześcijańskie wypełniamy w codziennym życiu, w pracy tak jak, jak już od wiersza szóstego i potem jeśli chodzi o ewangelizację, jeżeli my również nie milczymy tylko jeśli się nas ludzie pytają to wtedy mówimy y, o tej ewangelizacji, o Panu Jezusie i dlatego y, jedno z drugim i z trzecim, przepraszam, tak trochę tutaj jest nie tego, jedno z drugim się wiąże, to jest ta łączność, to jest tą, te trzy ogniwa, które łączą ten cały rozdział i to daje nam też dużo do namyślenia, ale też Zmiany, jeżeli stwierdzimy tu, że musimy jednak skorygować nasze postępowanie, nasze, nasze życie, to jednak musimy oczywiście odpowiednio to stosować. Nie zakonnie, nie, że tak musi być, bo nikt od razu się do pewnych rzeczy nie przekona. Na przykład, taki przykład, że młodzież dzisiaj yy, za dużo, powiedzmy, siedzi w internecie, prawda? Ale to jest nie tylko sprawa albo problem yy, wierzących, to jest, w tym świecie też jest. Bo dzieci się nie uczą w szkole, jak się należy, nie są przygotowani do matury, albo nie są, nie umią nawet liczyć matematyki, a, ani języka. To jest tak coś podobnego, co można widzieć. I dlatego niektórzy filozofie w tym świecie mówią, no trzeba temu dziecku coś innego dać, zainteresować czy innym. Ale my jako chrześcijanie mamy to Słowo Boże, mamy tę odpowiedzialność, w miłości temu dziecku pomóc od maleńkości do dorosłego i nie zawsze go z, z, nie zniechęcać, tylko po prostu wskazywać mu właściwą drogę, właściwe postępowanie, aby on mógł faktycznie ruść w tej łasce i Tymoteusz i Tytus byli młodzi, oni około 30 lat mieli, ale jednak byli zalecani przez apostoła Pawła jako, jako słudzy Boży i żeby ich młodością nikt sobie nie lekceważył. Oni byli byli wypróbowani słudzy, nawet jak, jak Tytus potem w ostatnim liście apostoł Pawła do Tymoteusza wiemy, że on e, e, opuścił w więzieniu apostoła e, Pawła, e, że e, ten po, e, poszedł do świata e, Demas i że został tylko z Łukaszem apostoł Pawła sam. Ale widzimy mimo wszystko... Chodzi o pewną pracę, o pewne tego, że pan, że apostoł Paweł potem nas pod koniec mógł powiedzieć, tylko to słowo chciałbym przeczytać, że pan powie, że on powiedział, że w wierszu siódmym, drugi z do Tymoteusza, czwarty rozdział, wiersz tylko siódmy, siódmy: Dobrą walkę walczyłem i mój bieg dokończyłem, który zachował się we wierze. Patrząc więc w takim ujęciu na ten drugi wiersz, widzimy, że postawa starszych mężczyzn, bo tak też niektóre tłumaczenia podają, właśnie starsi mężczyźni, bliżej, po prostu opiera się na pewnej dojrzałości i zdolności oceny, zauważmy. Jeśli mieli być trzeźwi, czy też czujni, to chodzi o po prostu ich postawę, rozsądzenie rzeczy. Po prostu powaga, która z tym była związana... Trzeźwość tak, cześć Wojewódz Umysłu, dziękuję. Powaga, nie tyle, że się nie mogą uśmiechnąć, ale powaga w sensie godna postawa, która charakteryzuje starszego mężczyznę. Nie chodzi też o braci, którzy tylko są czynni w zgromadzeniach, czy też ich słychać. Po prostu starszy mężczyzna. I my żyjemy w tym świecie też. Jesteśmy sąsiadami, jesteśmy pracownikami, jesteśmy ludźmi, którzy żyją. I od tego też się od nas wymaga, abyśmy te Boże cechy przypisane starszemu mężczyźnie reprezentowali po prostu. Strzemięźliwość jest to też ta trzeźwość w sensie takiego zdrowego myślenia. W sensie zdrowego myślenia, tak jak czytamy o tym, który mieszkał w grobowcach, tam jest to samo słowo użyte i został uzdrowiony w piątym rozdziale Marka i Ci, którzy tam przyszli, znaleźli Go siedzącego u stóp Jezusa o zdrowych zmysłach. To jest to zdrowe myślenie, które wiąże się tak naprawdę w spojrzeniu na Pana, ale przede wszystkim polega na tym trzeźwym spojrzeniu po prostu. Tego się wymaga. Ten siwy włos, możemy tak powiedzieć u starszego, świadczy o mądrości, pewnej dojrzałości. Widzimy starców na przykład w objawieniu 24, którzy mają wgląd w myśli Boże, którzy siedzą na tronach obraz, też właściwie starotestamentowy użyty w tej, tej, tej mądrości i godności właściwego postępowania też. I to, co tutaj brat Piotr jeszcze mówił przed przerwą, że to słowo szczerze jest użyte jako zdrowi. Zdrowi przypisane jest, zauważmy znowu, do wiary, miłości i cierpliwości. Jakby w jednej linii jest to pokazane. Zdrowie we wierze, Zdrowie w miłości, miłujący rzeczywiście, prawdziwie, wszystkich szczerze i cierpliwość, która jest cechą dotyczącą relacji z ludźmi. To, co tu jeszcze brat Adam mówił, że to od starszych się tą, tą cierpliwość wymaga. Którzy są doświadczeni rzeczywiście. To nie jest wytrwałość. Wytrwałość jest bardziej ma do czynienia z okolicznościami, w jakich się znajdujemy. Dlatego Paweł też pisze do Kolosan, wydając owoc w cierpliwości i wytrwałości. Cierpliwość wiąże się z Odnosi się do ludzi. Wytrwałość właśnie do okoliczności. Więc tego od starszych się wymaga. To jest to świadectwo i każdy ma tu swoje miejsce. I teraz rozpoczynają się właśnie starsze kobiety, które mają również zachować godną postawę, zauważmy. Rozpoczyna apostoł. Podać, tak? Dobrze już. My cały czas musimy mieć na uwadze, że Paweł pisze to do Tytusa i on w zasadzie nie poucza starszych, tym co, co jest napisane o starych, tych, ale pisze do Tytusa, żeby on to mówił i zwracał na to uwagę tym wszystkim, jak tu jest wymienione, tym starym, jak się mają zachować. Czy starszym y, kobietom i widzimy, że Pawłowi to bardzo na sercu leżało. Dlaczego? Dlatego, że Paweł wiedział, że w ogóle człowiek kształtuje się od młodości, od małego dziecka i żeby ukształtować dobrze człowieka, i żeby ono miało dobre spojrzenie, to musi czerpać wzory od kogoś. A skąd będzie czerpało wzory? Właśnie od tych starych. jeżeli ci starzy będą się dobrze zachowywać, to ten młody człowiek będzie właściwie ukształtowany. I tu widzimy, że ten drugi wiersz mówi nam o tych starych mężczyznach że do, przechodząc do tego trzeciego wiersza i te w zasadzie trzy wiersze, trzeci, czwarty, piąty, mówią nam o zachowaniu się starszych kobiet. I ja bym chciał przeczytać, bo to te trzy wiersze są świetnie wyjaśnione i można praktycznie słów więcej nie mówić, tylko przeczytać przypowieści. Tam jest co prawda o dzielnej kobiecie, ale te wszystkie cechy tych starszych niewiast kobiet tam są wymienione. I ja chciałbym przeczytać to, bo to jest bardzo istotne. To jest przy powieści Samolo, 31 rozdział, od 10 wiersza. Jest napisane tak. Dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej nie, jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło. Po wszystkie dni swego życia dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych. Z daleka przywozi żywność, wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc, daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym co im się należy, gdy zechce mieć rolę, nabywają, ją, pracą swoim rąk, zasadza winnicę, M no, mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie, wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono, otwiera swoje...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 jest wiele dzielnych kobiet, lecz Ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest dzięk, i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co jest, jej należy, niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Widzimy, że Salomon opisał, jak kobieta powinna zachowywać się. I tu Paweł nawiązuje do tego, że właśnie te starsze kobiety również muszą mieć godną postawę. I bo to przy stoim świętym tu jest napisane, czyli wierzącym, że nie mają skłonne być do obmowy, nie nadużywać wina, nie dawać i dawać dobry przykład niech uczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były szczęśliwe, czyste, gospodarne, dobre mężom swoim, dobre mężom swoim uległe, aby Słowo Bożemu ujmy nie przynoszono. Widzimy, że to, co przeczytaliśmy w przypowieściach, jak kobieta powinna wyglądać, czy o tej dzielnej kobiecie, to jest to Paweł ujmuje w tych trzech wierszach. I cóż tu można więcej dodać? Można tylko powiedzieć, że Paweł jakby uczula Tytusa, aby na to zwracał uwagę, jak te starsze kobiety mają się zachowywać, żeby zadbał o to, żeby w odpowiednim jakby czasie, czy gdyby zauważył, że coś źle się dzieje, żeby w taki sposób jakby przywoływał do nieposłuszeństwa, ale do zachowania, żeby ujmy nie przynoszono Bogu, a żeby też właśnie mogły uczyć się od nich dzieci, tak jak i żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Tak jest w czwartym wierszu napisane. I widzimy, że to bardzo jest ważne, bo mówi się, że znaczy jest to na pewno tak, że głową mężczyzny jest, znaczy głową kobiety jest mężczyzna. I w ogóle głową domu jest mężczyzna, ale podstawą tego wszystkiego jest właśnie ta żona, ta kobieta, która zamiaduje tym domem i tak jak nie było w przypowieściach napisane że przez dobre kobiety, czy roztropne kobiety, to i mąż ma uznanie w jakiś sposób u innych, że ten dom prowadzi właściwie. Bo w zasadzie mąż odbiera chwałę za to, że kobieta dobrze rządzi w domu. Nie mówią, że kobieta, tylko mówią, że mąż dobrze rządzi, czy prowadzi dom. Wielkim niebezpieczeństwem w życiu wierzących jest to, że właśnie z biegiem czasu to, co wyznają, przestaje być autentyczne i stają się aktorami. I z tego powodu mamy tu w tym drugim i trzecim wierszu takie sformułowania, które mają nam uświadomić, że Duch Boży pragnie nas przed takim aktorstwem zabezpieczyć. Gdy czytamy w drugim wierszu, że starzy mają być szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości, to znaczy, że zarówno to, co wyznają jako rzeczy wiary swojej, za, tak, że i to, co dotyczy miłości ich oraz cierpliwości jest autentyczne. Nie jest tylko zewnętrzną formą obyczajową, ale jest autentyczne. I może być to autentyczne tylko wtedy, gdy będą, tak jak wcześniej czytaliśmy, trzeźwi, a więc będą widzieć rzeczy takimi, jak one są. I wyciągać z tego właściwe wnioski, że będą z całą godnością i powagą kierować swoje życie dokładnie według tego, co rozpoznają, jako słuszne i prawdziwe. I że to mają czynić z głębokim przejęciem. I wtedy gdy te rzeczy się dzieją, one są pewnym korzeniem w ich życiu ukrytym, to te rzeczy na zewnątrz są widoczne, jakby owoce, które są szczere. Wiara, ich miłość i cierpliwość. I wtedy ten e, autorytet, o którym wcześniej wspominaliśmy, on jest solidnie podmurowany. To nie jest rzecz teatru. Z doświadczenia wiemy, że młodzi ludzie niezwykle skrupulatnie próbują te sprawy. Próbują starszych. Czy to, co mówisz, jest autentyczne? Czy to, co czynisz, jest autentyczne? Potrafią też doprowadzać do sytuacji, w których musi się objawić. Czy rzeczywiście jest to autentyczne. Jakże jest źle, gdy wtedy zawodzimy. Ale jeśli nie zawodzimy, to jak bardzo to stabilizuje tych, którzy idą za nami. I dokładnie tak samo ma się sprawa z kobietą. Ale kobieta, i tutaj Duch Boży bierze wzgląd na różnicę między mężczyzną a kobietą, kobieta wyraża dezaprobatę wobec różnych relacji, które ją otaczają w inny sposób niż mężczyzna. Przede wszystkim przez obmowę. W ukryciu mówi przeciwko istniejącym relacjom, układom, przeciwko temu, co wydaje jej się niesłuszne. I wtedy również może być już tylko aktorką. Nie jest w stanie autentycznie zachowywać godnej postawy wierzącej osoby i tym bardziej nie jest w stanie już pouczać młodszych kobiet. Nie jest w stanie. Ale jeśli jest autentyczną w swojej duchowej postawie, jeżeli jej uległość wobec słowa Pana jest autentyczna, wtedy mają wielką y, zdolność przekonywania tych młodszych kobiet i wprowadzania na właściwą drogę. I dlatego jest napisane, niech pouczają młodsze kobiety, ale tylko z tego gruntu, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Jakże mają uczyć miłości do swoich mężów i dzieci, jeżeli całe życie się z nimi spierały, żeby były wstrzemięźliwe, czyste. U nas mamy napisane gospodarne, nie wiem dlaczego. Wiemy, że w tym miejscu powinno być napisane zajęte sprawami domu. To mówi nam wiele na dzisiejszy czas. Zajęte sprawami domu, dobre mężom swoim posłuszne albo uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Nie ma czegoś, co bardziej podważa Słowo Boże, jak właśnie to rozdwojeniu w, ty, w tych, którzy się na nie tak chętnie powołują. Jeżeli obnosimy się z Biblią i chodzimy do zgromadzenia, i mówimy o sobie, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, ale nasze życie jest przepełnione tym dwoistym obrazem, tą niespójnością duchową. To jest to najlepszy środek do tego, by zniechęcać i odstręczać innych do podążania tą drogą. Taki też, drodzy bracia i siostry, jest główny zarzut wobec chrześcijan dziś. Coś na temat tej obmowy jeszcze chciałem dopowiedzieć. Prawdopodobnie jest to słabość kobiet. Ostatnio słuchałem wykład na temat Tabity, tej niewiasty, która jest opisana w dziejach apostolskich, która szyła dla okolicznych niewiast odzienie wierzchnie i ten brat, który to wykładał podkreślał, że taka krawcowa, możemy ją dzisiaj nazwać jeśli chce uszyć jakieś okrycie musi dobrze to niewiastę obmierzyć w ogóle każdego człowieka jeśli chce uszyć coś, cokolwiek jakieś to musi dobrze obmierzyć i przy tych miarach może zauważyć wszelkie braki takiego człowieka. I nigdzie tam nie pisze, żeby ta Tabita kogokolwiek obmawiała. Żeby cokolwiek to, co widziała, mogła wyciągać i przeciwko jakiejś niewieście mogła to później jako obmowę wyciągać. Widzimy, w jaki sposób później, jeśli ona odeszła, jak te niewiasty, które to zauważały, stawiały się za nią w modlitwach, modliły się do tego stopnia, że do Piotra tak go natarły, że Piotr ją przywołał do życia później. Jest to pewne pouczenie, że to, jeśli my rzeczywiście Zachowujemy słowo Boże, to mamy za to bardzo dużą zapłatę. Choćby nawet i powstrzymywanie języka od tej obmowy, ja bym jeszcze chciał dołączyć do tego głosu. Chodzi mi o utratę autorytetów jak buduje się autorytet. I przeczytamy do tego miejsca z pierwszego listu do Tymoteusza, już wspominanego dzisiaj, wielokrotnie. Znany werset z trzeciego rozdziału, trzy, trzynasty werset. Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko. Może dotąd. Co to jest to wysokie stanowisko? To jest stanowisko, które potwierdza się właśnie w tych czynnościach, które wypływają z wiary. Jak będziemy oglądać Pana Jezusa, to wielokrotnie znajdziemy. Ja tylko podam jedno miejsce z Ewangelii Łukasza, z ostatniego chyba rozdziału. Jak uczniowie idą do Emał, spotykają Pana i Jemu mówią o mężu mocarnym, w czynie i w Słowie. Pan potwierdził w czynie i mówił. To, co i czynił. Już słyszeliśmy, jak bardzo szkodliwym jest mowa niepotwierdzona uczynkami. To jest wręcz dywersja przeciwko samemu Panu. Pan też ten zarzut stawia faryzeuszom w Ewangelii Mateusza, chyba 23 rozdział. Mówi, mówią bowiem, ale nie czynią. Jest wiele miejsc, które wyraźnie tą kolejność wskazuje. To, co głosimy, musi iść jednoznacznie, wspójnie z tym, co czynimy. Znajdujemy też to w liście Piotra, gdzie jest Słowo Boże jasno, mówi, by przypatrując się, ci, którzy nas obmawiali, by przypatrując się baczniej naszym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. To jest skuteczna broń i czy będzie to czynił stary wiekiem, czy młody wiekiem, który ma być nielekceważony, jeżeli ktoś chce mieć autorytet, to musi to, co głosi, potwierdzać w uczynku. Chciałbym, abyśmy przeczytali jeden werset. Jeden werset przeczytamy z Psalmu 37. Psalm 37, 25 werset, przeczytamy. Byłem młody i zestarzałem się, i nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony. Możemy tutaj widzieć taką wierność Pana. Myślę, że każdy z nas, gdy idzie do lekarza, do mechanika, domaga się albo wymaga takiego kogoś, kto będzie zdolny do tego, aby wydać nam diagnozę względem naszego zdrowia, czy też i naszego samochodu. Jest to oczywistą rzeczą, że nie pójdziemy do mechanika, czy do lekarza, jako do człowieka, który no teorii jakąś tylko ma jakąś coś wiedzę, a nie ma praktyki w tym. I tak samo myślę, że ten człowiek, jako gdy czytamy tutaj w tym 25 wersecie, możemy zobaczyć, że on bacznie patrzył. Zobaczył i stwierdził. A więc może do starszych. Starsi, my jako młodzi mamy przywilej, aby na was patrzeć. Jako na tych, którzy z Bogiem praktycznie podążacie. I możecie swoim życiem, oglądając życie w ogóle już jako całe, Możecie być spokojni, możecie być pewni i tą pewność możecie nam przekazywać jako młodszym. Do nas młodszych może warto przystanąć w tym pośpiechu tej młodości i przypatrzeć się tym starszym, że są pewni, spokojni, bo przeszli jakąś drogę. Chodzi o tych, którzy z Panem idą praktycznie, także doświadczają tej bliskości z Bogiem, że wiedzie, wiedzą, co za tym zakrętem jest życia doświadczyli, czy małżeństwa, dzieci, wychowywania, tych różnych rzeczy i mogą nam spokojnie o tym powiedzieć. Ten człowiek z 21, z 37 psalmo psalmu, on nam to mówi. I my też potrzebujemy właśnie takich osób. Więc ten autorytet to też jest coś takiego pewnego, że ja jestem pewny, bo ja w tym uczestniczyłem, albo uczestniczę. Jestem dobrym mechanikiem, bo ileś czasu pilnie tysiące aut naprawiłem i nie jedna rzecz mnie już nie zaskoczy, bo... No przeżyłem to. Tak samo jeśli chodzi o lekarza. Taki praktyk. Mamy takiego w bogatynie starszego lekarza od dzieci. Już jest na emeryturze, ale dalej jeszcze pracuje. Ten człowiek jest bardzo spokojny. Bardzo pomału tak mądrze wydaje diagnozę. I my jak idziemy do niego, jesteśmy spokojni. Bo on już niejedną chorobę widział. Początek, zakończenie tej choroby. Dlatego jesteśmy spokojni. I myślę, że starsi powodują to, że młodzi mogą być spokojniejsi i mogą wchodzić w tą drogę pewniej wiary z Bogiem. W Bogu człowiek tylko może odpocząć. Świat, on daje dużo zabawy, żeby człowiek odpoczął. Bo tak jest dzisiaj, że żyjemy, pracujemy po to, żeby się bawić w tym świecie. Ale tak naprawdę to człowiek nie jest spokojny. Bóg to jako pokazał nam przez wiele lat patrząc na dzieje w ogóle, historii w ogóle jako Bóg, a my. A więc Bóg posłał człowieka może posłał swojego syna i stał się człowiekiem, aby pójść z nami, aby nas szybciej dokształcić, kochani. Dlatego starsi niech idą z nami, a my dawajmy im miejsce też jako do życia codziennego, ale też i my bądźmy też dla nich tą pomocą. Bo rzeczywiście te często, można powiedzieć, te dwie osoby, one się muszą być świadome tego, że się potrzebują. Tu tak na przykładzie często dajemy konia młodego i konia starego. Stary ma wiedzę, gdzie jechać, a młody ma siłę. No i obydwoje się potrzebują. A więc autorytet dla młodego, autorytet dla starego. Diabeł tu się bardzo stara. Jeśli ja będę się starał być dobrym, starym człowiekiem, który dobrze idzie z Bogiem, przekazuje, diabeł zawsze tą relację chce zawalić. Dlatego tu Paweł pisząc do tego Tytusa, chcę to przypomnieć chce wziąć, załamać tą, te trendy tego świata, który chce całkowicie, bo tak naprawdę to, to mądrość tego świata ukrzyżowała tego Chrystusa. Oni znieważyli całą relację człowieka a Boga. Więc ten świat w jakim mocnym procencie on chce zniszczyć te relacje nasze, abyśmy się nie rozumieli. Aby stary nie zrozumiał młodego, ani młody, żeby nie zrozumiał starego. A więc w starych możemy zobaczyć tą pewność i młody może nabrać tej odwagi do tego, aby pójść z Chrystusem i przez życie uwielbić Go i być zachwyconym Nim bo rzeczywiście, naprawdę w Panu możemy tego doświadczyć prawdziwego odpoczynku Nawiązując do tego, co było powiedziane przed chwilą, chciałbym... Przepraszam, przepraszam. Odniosłem takie wrażenie, że może, może powstać taka wątpliwość. Otóż mamy taką długą listę wymagań. Czyli Słowo Boże oczekuje od chrześcijan, od ludzi wierzących. Tego i tego i tego i tamtego. I tak patrzymy na tą poprzeczkę, która stawiana jest Tutaj w tym liście, i myślimy sobie, nie damy rady. Gdybyśmy stanęli obok poprzeczki, zawieszonym na aktualnym rekordzie świata w skoku, wiesz, to jest chyba 2,5 metra, niecałe, popatrzylibyśmy, nie damy rady, nie ma szans. Ale jednak myślę, że jako chrześcijanie, albo tak, chrześcijaństwo to nie jest religia wymagań. To nie jest tak, że mamy zakon i listę, listę długą, że Pan Bóg nam daje oczekiwania. oczekuje ja oczekuję od Was, żebyśmy, żebyście uczynili 2576 takich warunków, a wtedy, jeżeli wypełnicie, to to będzie dobrze. Nie tak. Myślę, że dwa punkty musimy podkreślić. Bożą łaskę. My, jako ludzie wierzący, bazujemy na Bożej łasce, nie na nasze zasłu nie, o, nie bazujemy na naszych zasługach, nie bazujemy na naszej sile, że damy radę, jakoś skoncentrujemy się i damy radę, 25 metra, damy radę, nie tak. A po drugie, otrzymaliśmy moc Ducha Świętego, to nie my sami, ale Pan Bóg nam pomaga. Idąc dalej, e, a tak dlaczego tak naprawdę, jako ludzie wierzący, mamy spełniać, e, dlaczego dla nas, może tak, dlaczego dla nas ta poprzeczka jest tak wysoko zawieszona. E, myślę, że czytając dokładnie ten pierwszy i drugi rozdział, już to zostało częściowo powiedziane tutaj, mamy cztery powody, cztery punkty takie, które apostoł Paweł do Tytusa pisząc mówi dlaczego ludzie wierzący rozpoczyna od tych starszych, którzy mają największą odpowiedzialność, a potem trzy punkty w drugim rozdziale dotyczące wszystkich ludzi wierzących. A więc najpierw w pierwszym rozdziale w wersecie dziewiątym w drugiej części mówi aby mógł udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Mamy pierwszy powód, żeby móc nauczać innych, a żeby móc napominać, czy móc wskazać drogę innym, ja muszę wiedzieć, e, którą drogą iść. E, ja często używam takiego przykładu, jestem budowlańcem, więc e, z budownictwa, że życie człowieka, ludzi wierzących w szczególności, jest podobne do budowania domu. Nigdy nie budujemy tak, że jedna ściana już jest gotowa, a tam jeszcze fundamentów nie zalaliśmy. Zawsze budujemy równomiernie. My w chrześcijańskim życiu mamy różne obszary naszego życia. Można by wymienić. Mamy życie rodzinne, mamy życie zawodowe, mamy życie duchowe, mamy Służbę naszą. To są różne obszary tego budynku, które budujemy. Jest ważne, żeby nasze życie było integralne. Jak to podkreślał, myślę, Prawianek już, życie ma być integralne. Nie może być tak, że my mówimy jedno, nauczamy, mówimy masz tak robić, masz tak robić, masz tak robić, a sami robimy zupełnie co innego. Życie integralne chrześcijan to jest to, że czynimy to, co mówimy, mówimy to, co czynimy. Eee, Pan Jezus w kazaniu na górze w siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza w trzecim wersecie mówi tak a czemu widzisz źdźbło w oku brata swego a, bel, a belki w oku swoim nie dostrzegasz albo jak powiesz bratu swemu pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego a oto belka jest w oku twoim obłudniku wyjmij najpierw belkę z oka swego a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego więc chcąc, tak jak tutaj apostoł Paweł mówi, żeby móc udzielać słów na pomniej, żeby móc ukierunkować kogoś, ja sam muszę mieć w tym doświadczenie, muszę... muszę... Oczywiście z czystym sumieniem, nieobłudnie mógł powie móc powiedzieć, Biblia mówi tak, ja osobiście oczywiście upadam, to musimy być uczciwi wobec siebie tutaj nawzajem, że wszyscy, nawet ci, którzy tutaj dzisiaj nauczają, wszyscy upadamy. To nie jest tak, że tu jest, są y, dwa rodzaje osób, że ci, którzy nie upadają i tutaj uczą, i ci, którzy upadają. Nie jest tak. Upadamy wszyscy, więc w pokorze przed Bogiem mamy... Wyzwania. Mamy wysoko ustawioną, wszyscy jak tutaj jesteśmy, jako chrześcijanie wysoko ustawioną poprzeczkę, a w szczególności dotyczy to tych, którzy nauczają, oczywiście. To jakby pierwszy punkt. W drugim, wydaje mi się, że doszliśmy już troszeczkę do wiersza piątego, więc mogę tutaj nawiązać, po drugie, aby. Drugie aby. Po co? Dlaczego mamy tą poprzeczkę tak wysoko, wys, wysoko postawioną? Aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Drugi powód. Jeżeli przypomnicie sobie historię Dawida, kiedy on upadł z Petrzebą w drugiej Samuelowej w 12 rozdziale. Można to otworzyć. Tam jest taki...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 zbezczeszczenie imienia Bożego, zbezczeszczenie Pana. O tym mówi apostoł Paweł tutaj, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Pisze do Rzymian, w drugim rozdziale, 24 werset, apostoł Paweł pisze do Rzymian pochodzenia żydowskiego, którzy mieli poznanie prawa, którzy wiedzieli, czego Pan Bóg od nich oczekuje, Mówi tak, 23 werset, który się chlubisz zakonem przez, e, przez przekroczenie zakonu, bezcześcisz Boga, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Żydzi, którzy mieli poznanie zakonu, mieli poznanie, wiedzieli coś o Bogu, nie dostosowali się do tego i to powodowało, że ludzie z otoczenia bluźnili Bogu myślę, że to powinno nas, jako ludzi wierzących, nabawać bojaźnią wielką. Ludzie kojarzą nas z imieniem Bożym, z imieniem Pana Jezusa. Jeżeli my naszymi uczynkami czynimy coś, czego nie powinniśmy czynić, w pewnym sensie jesteśmy obłudnikami, ale ludzie to oczywiście dostrzegają i tak jak jest tutaj w tym wersecie piątym listu do Tytusa, aby Słowu Bożemu ujmy, nie przynoszono. Drugi wystarczający powód, ażeby nasze życie było integralne, ażebyśmy rzeczywiście wypełniali to, o czym, o, czym, o czym mówi Biblia. Nie z naszych sił, jeszcze raz to podkreślam. To nie jest tak, że my mamy listę wymagań Boga w stosunku do nas i my jesteśmy super ludźmi i udaje nam się to. Nie. Ufamy Bogu, ufamy i bazujemy na Bożej łasce. Trzeci punkt, w wersecie Ósmym, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Trzeci punkt, dlaczego powinniśmy wypełniać to, czego Biblia, Nowy Testament oczekuje od nas, to co Pan Bóg mówi, to co, ażeby przeciwnik był zawstydzony. Wokół nas mamy ludzi, którzy nie zgadzają się, którzy mają inne poglądy, są naszymi oponentami. Apostoł Piotr w drugim rozdziale mówi e, o takich. Ten werset już został też zacytowany, chyba. W drugim rozdziale dwunasty e, werset. E,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 Mamy oponentów, mamy ludzi, którzy mają inne poglądy, nie zgadzają się, którzy nie są chrześcijanami, będą podważać, ale Biblia mówi, że mają patrzeć na nasze życie i w sumie zostać zawstydzeni, widząc, że nie są w stanie sprostać standardom życia ludzi wierzących. Myślę, że jest to również wystarczający powód, ażebyśmy mieli motywację, ażeby w bojaźni Bożej wypełniać to, co Pan Bóg oczekuje, oczekuje od nas. A żeby wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, tam jest taki werset, że zapłakał dlaczego? Dlatego, że nie poznałaś c... odnośnie czasu miasta mówi, czasu nawiedzenia swego. Wiecie, ludzie mają czas na wiedzenia. Kiedy Duch Boży w szczególny sposób działa na ich serca, to przypominają sobie, a kiedyś zetknąłem się z takimi ludźmi, oni opowiadali Ewangelię. I to może być również wystarczający powód, żeby później nawrócić się. Mamy motywację, kochani. Ostatni punkt. Jeszcze y, pozwólcie, że wybiegnę, ale jest to myśl taka y, z... Na myślę na cztery powody, jakby motywacje ludzi wierzących, ażeby w bojaźni Bożej wypełniać to, o czym mówi Biblia. E, dziesiąty werset, pod koniec również, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Wiecie, my ludzie wierzący, upadli ludzie, mamy być ozdobą nauki Boga, ozdobą nauki Pana Jezusa, w Objawienia, pamiętacie ten werset na pewno? 21 rozdział Księgi Objawienia, kiedy jest ta oblubienica baranka, małżonka baranka, w drugim wersecie mamy i widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Przyozdobiona oblubienica. To jest to samo określenie w języku greckim. To samo określenie e, kosmeo. Wiecie, stąd się bierze kosmetyk, tak na marginesie. Chodzi o ozdobę człowieka. Coś, co zdobi ludzie. Odnośnie kosmetyku wiemy, że chodzi o zewnętrzne rzeczy, ale o tym mowy nie ma tutaj. Ale chodzi, że chrześcijanie, ludzie wierzący, mają być ozdobą nauki biblijnej. Słuchajcie, to jest bardzo wielka odpowiedzialność, jaka ciąży na nas. Cztery powody dlaczego mamy motywację myślę, cztery powody, może trudne wymagania wysoko wystawiona poprzeczka ale jednak bardzo wielka motywacja, ażebyśmy mogli sprostać albo usiłowali, ażeby w bojaźni Bożej oczywiście, w świadomości tego, że tylko dzięki łasce możemy cokolwiek z tych oczekiwań, z tych y, wymagań, które są opisane tutaj, mogli wypełnić. To tylko łaska Boża, to tylko moc Boża, nie y, tutaj nasze możliwości, nasze uczynki. Cztery punkty. Myślę, że wielka motywacja dla nas wszystkich, ażebyśmy w bojaźni przed Bogiem y, w pokorze przed Bogiem, starali się chociaż coś z tych oczekiwań, o których mówi Biblia wypełnić. Do tego trzeciego wiersza o tej omowie chciałbym podać przykład. 12 rozdział czwartej księgi mojżeszowej jest tutaj mowa o tym, że Miriam i Aaron mówili przeciwko Mojżeszowi. Widzimy tutaj niewiasta ze swoim bratem, obmawiają w swojej rodzinie, ale Pan to widział. I to była zła rzecz. Nie, nie ku zbudowaniu, ale ku zgorszeniu. Dlatego to jest taki przykład, który pokazuje nam, że może coś takiego i między nami wystąpić. Drugi krótki przykład jest Noemi, księdze Rut, która ona chociaż straciła swojego męża i swoich dwóch synów, to jednak przyznaje się do tego, że to panią dotknął, że to pan jej zło zgotował. I do tego, może powiedzieć, wszystkiego się przyznaje I Pan daje jej, może powiedzieć, synową ród, Która ona później jest, może wiedzieć jakby wskazuje jej na to czy I mówi do niej Choćby w, w drugim rozdziale yy, I w drugim wierszu Rut chce iść na pole i zbierać kłosy A Noemi mówi Idź córko moja Jest wskazanie nie zabrania jej, nie mówi, że ma iść na to i na tamto. Po prostu idź, jak chcesz to robić. W trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu mówi do niej, czy nie powinnam dla ciebie poszukać ogniska domowego. Następne praktyczne zalecenie do tego właśnie, jak mają postępować niewiasty starsze, aby młodsze, może powiedzieć, wskazywać im. Jeden też jeszcze ważna myśl tutaj jest w tym, że Tytus yy, miał wskazanie na to, żeby to właśnie starsze niewiasty yy, mówiły do młodszych kobiet, do młodszych niewiast. Aby starsze kobiety mówiły do młodszych kobiet. Nie mówi o tym, żeby młodsi Mężczyźni napominali młodsze kobiety. Tu jest taka, może powiedzieć, widzimy, że bardzo ważna zasada i dlatego to jest, może powiedzieć, takie otwarta rzecz dla niewiast, aby właśnie tą rzeczą się zajęły i napominały, i może powiedzieć, wskazywały i pouczały młodsze kobiety. A nie robili tego właśnie młodsi mężczyźni, ani też i starsi mężczyźni. Słowo Boże tutaj wyraźnie mówi, młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi, aby we wszystkim siebie stawiaj za wzór dobrego sprawowania przez niesałszowanie nauczenia i prawość. I nie mówi tutaj, żeby młodsi mężczyźni napominali młodsze niewiasty. Ja jeszcze chciałbym podjąć tę myśl wysokiej poprzeczki odniesionej do tych wierszy, w których mamy te cechy wymienione od drugiego do piątego. Kiedy poprzeczka nam się zdaje wysoko ustawiona? Jeśli stoimy na tym gruncie, to ten 2,5 metrowy blisko rekord może nam się wydawać nie do osiągnięcia. Ale jeśli stoimy na 2,40 to wtedy sprawa wygląda zupełnie inaczej. Albo jeżeli jesteśmy w dole, w depresji, minus 200 mamy jeszcze 2,5 to jest minus, to jest 200, Dwa pół metra różnicy. Te rzeczy, gdy je czytamy tutaj, gdy je jeszcze raz sobie przed oczy postawimy, trzeźwość, powagę w wierze, wstrzemięźliwość, szczerość, wiary, miłości, cierpliwości, godna postawa u starszych kobiet, jak przystoi świętym, bez skłonności do obmowy, bez nadużywania wina, w dawaniu dobrego przykładu i nauczaniu młodszych kobiet, by były wstrzemięźliwe, czyste, domem zajęte, to nie są, zauważamy, rzeczy nadzwyczajne, w rzeczywistości norma. Prosta norma, ale dlaczego może być wysoką poprzeczką? Dlatego, że jest odniesiona do aktualnego stanu kretyńczyków, do ludzi, którzy znaleźli się w duchowej depresji, w zatracaniu autentyzmu wiary. Wtedy, zgodzę się, wtedy Poprzeczka może zdać się wysoka, ale to jest konieczne, aby przywrócić ten właściwy wzorzec. Pozwólcie, że się takim banalnym przykładem posłużę. Gdybyśmy patrzyli na koniec pierwszego rozdziału, moglibyśmy porównać to z autoszrotem. Autoszrot. Pełen pojazdów, które kiedyś piękne, jak igiełka, schodziły staśmy. Znakomite. Zapewne nie jeden w pierwszej jeździe był zafascynowany. Ale teraz są autoszrotem. Pogięte blachy, wszystko pordzewiałe. Nie ma żadnej dbałości o ich stan. Powybijane szyby, brak kół. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś przychodzi i mówi... I zadaje pytanie, co zrobić, żeby te samochody jeszcze zachwyciły swoim blaskiem. A ktoś mówi... No, kół brakuje. No i jeszcze czego? Koła chciałbyś pozakładać do tego samochodu. Tak? On potrzebuje kół, żeby jeździć. No i ciekawe, co jeszcze? No jeszcze trzeba byłoby poświęcić sporo czasu, żeby zrobić blacharkę, żeby powstawiać szyby, odnowić tapicerkę. No ciekawe, co jeszcze? No jeszcze silnik i mechanizmy. I ktoś mógłby powiedzieć, wysoka poprzeczka, niezbędnie konieczne, aby nastąpiła pełna restauracja stanu. I dokładnie o to tutaj chodzi. To jest pewne działanie Ducha Bożego w celu restauracyjnym, w celu przywrócenia stanu, jaki będzie zdrowo funkcjonować jaki zachwyt budzą dzisiaj oldtimery. Taki stary, powinien już się rozpadać, ale jest cały czas znakomity. Błyszczy bardziej niż nowy czasami. To jest tylko zewnętrzny przykład, nikogo nie chciałbym nakłaniać do oddawania swojego serca samochodom. Ale myślę, że przemawiający. W pewnym sensie Bóg chce, abyśmy byli takimi old-timerami, Takimi, po których wszyscy by się spodziewali, że będziemy szrotem, ale nie musimy być. Bo u Boga te rzeczy mogą działać. Działać i nie starzeć się. W, zeszłej, w ostatniej godzinie jeden z braci zadał takie pytanie w trakcie, w trakcie rozważania, że mamy tutaj Najpierw stwierdziliśmy, że mamy tutaj bardzo klarownie i jasno podane pewne wezwania do tych wszystkich grup. I dlaczego to tak jest? Dlaczego akurat w ten jasny sposób, przykład po przykładzie, są te rzeczy wymienione? Słyszeliśmy też, że było to napisane do tej, w tej sytuacji do Kretyńczyków, ale Duch Święty nie nadaremnie dał nam to dzisiaj czytać ze Słowa Bożego. Gdyby to miało trafić tylko do kretyńczyków, trafiłoby tylko i wyłącznie do kretyńczyków, ale nieprzypadkowo weszło to w kanon Słowa Bożego. Bo ja myślę, że Duch Święty doskonale wiedział, Pan Jezus i Bóg doskonale wiedział, że te rzeczy będą również obecne w dzisiejszych czasach. Że te problemy, które niektóre z nich są rzeczywiście ciężkimi rzeczami, również mogą być obecne w dzisiejszym pośród ludu Bożego. Kiedy czytamy tutaj o pijaństwie, czy o nadużywaniu wina, czy czytamy o obmowie, o różnych innych sprawach, czy rzeczywiście możemy szczerze sami przed sobą odpowiedzieć, że nie mamy z tym nic wspólnego, że te rzeczy, które są tutaj wymienione, one nie występują pośród nas, Myślę, że nie. Tak jak wcześniej brat tutaj mówił, brat Piotr, wszyscy upadamy. Wszyscy upadamy. Każdy ma inną słabość. Każdy upada. Mamy tutaj wymienione między innymi pijaństwo. Widocznie Duch Święty, wiedząc już daleko do przodu, kazał to spisać, bo widział, że i takie sytuacje mogą się pojawiać pijaństwo czy nadużywanie wina jest wymienione w liście do Galacjan jako uczynki ciała, oczywiście negatywne. Jest wymienione w pierwszym liście do Koryntian w piątym rozdziale, że jeżeli ktoś jest pijakiem, nie mamy mieć z nim żadnej społeczności. To oczywiście chodzi o nadużywanie wina i o pijaństwo. Tu nie chodzi o jakiekolwiek używanie wina, żebyśmy to dobrze rozumieli. Ale żeby jeszcze potwierdzić, że takie sytuacje również mogą mieć Miejsce między nami, między ludem Bożym. Tutaj również niezawodne jest słowo Boże. Wracając do przykładu, który przed przerwą słyszeliśmy o Helim i o Annie. Już zapominając o tym, że Heli był w złym stanie, to tutaj nie ma teraz akurat w tym momencie nic do rzeczy, ale Heli wziął ją za pijaną w sposób bardzo ostry. Najpierw wziął ją za pijaną, później do niej powiedział wytrzeźwiej z upicia swojego. Widzimy, dlaczego on tak powiedział? Musiał mieć jakąś podstawę. Może kiedyś już widział taką sytuację. Może widział pijane osoby w swoim otoczeniu. Osoby, które mieniły się być tymi spośród ludu Bożego. Czy nie jest to straszne, że Heli mógł sobie wyobrazić, że ona była pijana, ale to jeszcze nie jest najgorsze. Ona była na terenie świątyni pańskiej. Pijana osoba na terenie świątyni pańskiej. Skoro Heli tak ją ocenił, to znaczy, że mogły takie rzeczy już się tam wydarzyć. Czy to nie jest rzeczywiście straszne i poważne i zasmucające? Mamy kolejny przykład, kiedy jest zesłanie Ducha Świętego w dziejach apostolskich i czytamy, jak dobrze pamiętam, że niektórzy twierdzili, że upili się młodym winem. Rzeczywiście aż strach pomyśleć, na jakiej podstawie oni tak powiedzieli. Niestety rozpowszechnione jest w chrześcijaństwie mniemanie na temat nauczania kobiet, jakoby one miały w równej mierze nauczać, tak jak yy, bracia, jak mężczyźni. Yy, I ten fragment z Tytusa również bywa do tego błędnego nauczania wykorzystywany. Natomiast widzimy tutaj wyraźnie rozdział, że starsze kobiety ten dar, yy, jeżeli mają pouczania, nauczania, mają wykorzystywać w kręgu yy, z jednej strony rodzinnym, bo tak my mamy w Tytusa <śmiech> powiedziane, w Tymoteusza, że będą przez macierzyństwo realizować swoje zadania, jak i w stosunku do młodszych wiekiem sióstr, które mają po prostu, wykorzystując tą mądrość od Boga w Słowie Bożym, przekonywać do tego, żeby trwały w świętym stanowisku jako chrześcijanki. Czy młodsi mamy starsze siostry w jakikolwiek sposób do pobożności zachęcać. Do tego pierwszy list do Tymoteusza się odnosi, że tutaj jest napomnienie pierwszy list do Tymoteusza, piąty rozdział, że Tymoteusz miał starszego mężczyzny nie strofować, lecz upominać jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry, z wszelką powściągliwością. To słowo powściągliwością idzie w jednym duchu z tym, żeby młodsi byli wstrzemięźliwi w szóstym wierszu. Czyli jest oczywiście, jeżeli jest konieczność skorygowania jakiejś kwestii, czy to w nauczaniu, czy w praktyce, to nie jest tak, że mamy zakaz do tego, żeby te młodsze siostry w jakiś sposób do Pana przybliżyć przez słowo czy w inny sposób, choć główna rola, jak widzimy, z tytusa jest tutaj oddana siostrom starszym wiekiem. I zaczynaliśmy dzisiaj nasze spotkanie 14 rozdziałem pierwszego listu do Koryntian i tutaj jest wyraźnie powiedziane, że to ma się nie odbywać na zgromadzeniu w zakresie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 Jaki zakon mówi, to jest odniesienie do tego, jak zakon mówił, a on mówił, że niewiasty mogą razem na przykład śpiewać zaintonowaną y, wspólnie pieśń jako zejście, y, w trakcie zejścia y, zboru pańskiego, jak i mogły mówić jak, razem z całym ludem Amen. I to znaczy, jaki zakon mówi. To nie znaczy, że to jest jakaś forma zakonu, ten y, zakres ograniczający aktywność niewiast mających zdolność ze Słowa Bożego pouczyć inne dzieci Boże, a dokładnie młodsze y, siostry, jak i młode wiekiem osoby, czyli dzieci w zakresie domowego sprawowania opieki nad tymi dziećmi.